26 minut po godzinie 10, radio dla Ciebie, drugie śniadanie. My dzisiaj zachęcamy Państwa do wycieczek rowerowych, no ale teraz przesiędziemy się na motocykle, a to za sprawą bardzo fajnego przedsięwzięcia, fantastycznego wręcz powiedziałbym, o którym słów kilka nasz gość, Pani Bożena Dydek dyrektor Domu Kultury Zacisze. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam pięknie. To rajd motocyklowy, tak pani dyrektor? Powiedzmy coś o tym przedsięwzięciu. No to nie jest tylko rajd motocyklowy, ponieważ pomysłodawcą tegoż rajdu, który już jest czwartym rajdem, szlakiem hymnu narodowego, jest ksiądz Jan Zalewski, który jest duszpasterzem w Danii, ale jest duszpasterzem y, motocyklistów. I to jego pomysł i po prostu myślę, że cztery lata temu dojrzał, że pora nie tylko motocyklistów y, patriotyczny szlakiem prowadzić, ale pora młodzież wprowadzać. I tak dzielnica Targówek włączyła się w ten pomysł. Kupiła ten pomysł. tak nazwałem, I patronuje. I teraz. patronuje. No, w, też w, współfinansuje. To, to jest poważne przedsięwzięcie. Jedziemy na wschód. Także no właśnie, cały Autokar młodzieży. Właśnie, w którym kierunku się udajecie? Proszę powiedzieć Tym będzie razem podziwu jest to, przejdziem Wisłą, przejdziemy Wartę, a poje, pojedziemy na wschód. Ta, jest to właśnie ta, ta zwrotka, jedziemy przez od Radzymina zaczynamy już. Same znaczące miejsca, z tego co widzę tak, tutaj. Baranowicze tak jest, to jest. Przejeżdżamy przez tutaj Kresy, dojeżdżamy do Smoleńska dojeżdżamy do Katynia oczywiście, Ostaszków, no Moskwa. Tutaj widzę jeszcze akcent Mickiewiczowski, Nowogródek. Oczywi no tak, Nowogródek też. oczywiście, to już te mówię, te właśnie bliskie kresy. każdej y, miejscowości będą towarzyszyły y, z, no, pewne elementy typu zwiedzanie, y, msze w niektórych miejscach, tak? No tak, tak. No, Bóg, honor i ojczyzna. Takie jest przesłanie. I to niosło Polaków jednak y, w dobrą stronę, więc tak, tak, tak będzie. I oczywiście też spotkania z Polakami. Jako, że to jest młodzież, no spotkania też w ambasadach i w Moskwie, i w, w Wilnie. Ambasady to takie, pani dyrektor, rzekłbym kolokwialnie oficjałki, ale z tego, co wyczytałem, tak, spotkania, tam będą spotkania również oczywiście. z dzieciakami z polskich szkół, gdzie... No w Baranowiczach bardzo się mhm. cieszymy, że właśnie w Baranowiczach praktycznie już na samym początku będzie to spotkanie w polskiej szkole. Ja się podwójnie cieszę, będę po raz drugi. No, Pracujemy też w klasztorze przecież w Baranowiczach, więc to wszystko razem będzie tworzyło taką wspaniałą atmosferę, bo będzie spotkanie i z Polakami starszymi i z ich wnukami. Ja sobie wyobrażam miny zarówno tych najmłodszych, jak i tych dojrzałych. Oni tak chłoną, tak pragną yy, tej polskości, że będziecie dla nich no, przynajmniej na namiastką, ale jakże cenną. Prawda? Ja myślę, że widzę, że jest często bardzo odwrotnie, że yy, kiedy nasza młodzież widzi, jak ta polskość jest tam, jak, te pio jak piosenki są znane, jak śpiewane wszystkie zwrotki, to po prostu w młodych Polakach młodzieży budzi się taka, nawet taki, takie zdziwienie. Jak to? Przecież uczyli się tego polskiego i tak pięknie śpiewają, recytują, więc myślę, że wzajemnie to będzie siła wzajemna. Y kto weźmie udział w tym no, rajdzie, nazwijmy to ogólnie? Tak jak mówiłam, będzie brała udział młodzież z, wyłoniona z konkursów. Myśmy byli realizatorami również i pomysłodawcami konkursów, szlakiem hymnu. To był konkurs na mapę, Mapa, wizualizacja mapy szlakiem wybitnych postaci, szlakiem hymnu oraz na prezentację multimedialną. Mój dziadek, mój, mój sąsiad i tak dalej. I młodzież wyłoniona. Oprócz tego przyłączyły się jeszcze dzielnice wymiary wypadami wymienić, Praga Południe, Śródmieście i Żoliborz, które również wyłoniły swoich kandydatów młodzież, która interesuje się po prostu historią. Kilka razy padło słowo młodzież. Młodzież na motocyklach? Nie, tak jak mówiłam, ksiądz na motocyklach, Jedzie cała kawalkada motocykli, no powiększy się w Wilnie, bo mówię, jeszcze później jedziemy przez Łotwę, a w Dynetburgu przecież będzie jeszcze spotkanie z Młodzieżą Polską. I później przejedziemy do Wilna, a później jeszcze do Muzeum Hymnów w minie i motocykle i my autokarem. I autokar dodatkowo. No tak właśnie, jest. to już tak dla jasności e, sytuacji. Wspólna trasa, młodzieżowy rajd szlakiem hymnu i rajd motocyklowy, czyli no, generalnie rzecz biorąc połączone jakby dwie idzie e, e, i wszystko to oczywiście m, pod hasłem. Idziem Wisłę, przejdziem Wartę. Bardzo liczna grupa? No jedzie nas w autokarza za dużo, bo sama jestem nie, niespokojna, jak, jak...